Z kłopotu wybawiła mnie dopiero gruba Ilza. Gruba Ilza miała auto. Jak dokonała tego wyczynu przy swym głośnym już wojowaniu z komunistami z Mundo Obrero? Tego nie mogłem dociec. Z opowiadań Ilzy wynikało właściwie, że samochód jest jakby naturalną emanacją, technicznym przedłużeniem i uzupełnieniem tej korpulentnej postaci. Nie pytałem więcej. Na front wyjechaliśmy zupełnie rano. Okazało się, że szofer owej naturalnej emanacji jest Niemcem-emigrantem. Wobec notorycznego tchórzostwa hiszpańskich szoferów było to bardzo szczęśliwe. Pomknęliśmy na Hetafe, Parlo Torrejon. Jak się okazało, na ostatnim odcinku tej drogi świstały już kule, ale całym szczęściem nie nas mające na celu. Torrejon, do któregośmy dotarli, nie był to ów mały na skraju drogi leżący Torrejon, ale jego większy imiennik, wokoło którego wczoraj toczyła się walka. Teraz walkę tę zakończono zwycięsko. Duży Torrechon znajdował się w niepodzielnym władaniu rządowców. Bój musiał być ostry. Prawie wszystkie domy były poburzone, opuszczone w nieładzie, z powybijanymi drzwiami i oknami. Co kilkanaście minut padały na wieś, przenosząc zresztą bardzo pociski armatnie z jakiejś dalekiej baterii faszystowskiej. Grudy czarnej, skamieniałej ziemi leżały rozsypane od tych wybuchów wszędzie. Ilza zabrała się z niesłychanym animuszem do wścibiania wszędzie nosa. Żołnierze, jako że była to już zupełnie frontowa pozycja, przyjęli nas raczej owacyjnie. Gruba Ilza wzięła ich zaraz do roboty. W paru chatach leżały na podłodze pozostawione sienniki, materace, prześcieradła, stare koce i pełno szmaciarni. Były to pozostałości zarówno wygnanych w popłochu mieszkańców Torechonu, żadnego z nich nie było już we wsi, jak kolejnych koczowników obu armii. Powalane to było błotem, krwią opatrywanych tu na pewno rannych i kałem. Tę ostatnią pozostałość żołnierze rządowi, wiedzeni jakimś szczególnie rozróżniającym węchem, przypisywali niezawodnemu przejściu Maurów. Ale i ślad Maurów nie zniechęcił Ilzy. Kazała wszystko to wyciągać i wynosić na dwór. Zapowiedziała, że zabierze to dla potrzeb madryckiego Socorro Rocho. Tymczasem po pod domami przeszedłem aż na skraj Torejonu. Stał tam niewysoki ceglany kościół obwiedziony murem. Z dachu kościoła waliła niestrudzenie mitralieza do sąsiedniego, dotąd jeszcze broniącego się małego torechonu Z tej strony zresztą nie atakowano go zbytnio. Tylko drugi jeszcze karabin maszynowy ukryty pod oliwkami prażył w nieszczęsną wieś. Za to ogień armatni rządowców nie tylko wzmógł się od wczoraj, ale i usprawnił. Dachy tamtej wsi były prawie wszystkie powgniatane w dół, jakby uderzeniami jakiejś silnej opancerzonej pięści. Ponieważ z naszej pozycji byliśmy o jakie sto metrów wyżej od tamtych, widziało się doskonale. Część kościoła także runęła. Tylko wielka wieża stała jeszcze. W pewnej chwili z muru naszego ceglanego kościoła poczęło się coś sypać. O kilka metrów ode mnie wyżej karabin maszynowy tamtych łupał strzałami jeden koło drugiego w ścianę. Cegła odpryskiwała się na strony. Karabin maszynowy obstukiwał ścianę jak niewidzialny dziób dzięcioła dobierającego się poprzez drzewo do ukrytych w nim robaków. Ale... Robak rządowy karabin maszynowy ukryty był wyżej, na strychu kościoła. Jego lufa, dygocąca tempem wystrzałów, sterczała z małego mansardowego okienka obłożonego worami z ziemią i pluła krocią wystrzałów. Ułamki cegieł sypały się ciągle. Żołnierze leżący na wale pokazywali mi je śmiejąc się. Padały tak blisko, a nie było niebezpieczeństwa, żeby w nas odsłoniętych trafiały. Za to przez peryskop widać było niemal dokładnie to, co się działo w odległym o kilometr zaledwie torecho Małym. Broniono już tam chyba jego gruzów. W kościół musiały paść tymczasem nowe pociski, bo nie tylko dach nad absydą, ale jeszcze sam środek głównej nawy świecił olbrzymią werwą. Widać było nawet białe żebra jakichś ułamanych belek stropu, obdarte z dachu i wystające ku górze. W ciągu 24 godzin artyleria rządowa zdołała naprawić swą celność. Na równinie, w kierunku Madrytu, dostrzegaliśmy ukryte za swalowaniami terenu oddziały, rozsypane w tyralierze, gotowe zapewne do ataku. Powinien był przyjść lada moment. Stało się tak istotnie. Naraz jedna z czterech ścian wieży poczęła się jakby odczepiać. Potem złamała w połowie i runęła, wznosząc olbrzymi słup kurzu. Trwało to oczywiście moment, ale było zupełnie wyraźne. Kurz wiał jeszcze tumanem, gdy odsłoniły się szczątki tego, co oszczędził wybuch. Były to jednak już nie trzy pozostałe ściany, ale jakiś strzęp, jakiś róg budowy, monolitowo sterczący w niebo. Żołnierze wyskoczyli na linię z karabinami do ataku. Popadali jednak zaraz. Od torechonu dalej śmigały strzały. Skąd strzelali? za załomów muru, z porozwalonych domów, z tych stert podróżgotanej dachówki, którą widać było przez peryskop? Dosyć, że walka nie skończyła się jeszcze. Za to artyleria rządowa widocznie uważała, że już czas najwyższy na atak piechoty, bo przestała strzelać. Może bała się trafić swoich. Zbiegłem tymczasem, kuląc się do pierwszych zwartych już domów naszej wsi. Gruba Ilza walczyła właśnie z jakimś teniente, o danie jej ciężarówki na przewóz pościelowego dobytku. Dowódca miał jednak co innego na głowie. Wybiegł na drugą stronę wsi, gdzie tymczasem sytuacja stawała się widać ciekawsza. Wreszcie jego zastępca powiedział, że wszelką pomoc otrzymamy w sztabie, który znajduje się w tyle linii. Okazało się nawet, że Ilza zna miejscowego pułkownika w Mostoles. Ruszyliśmy więc do Mostoles. Sztab zastaliśmy przy obiedzie. I za coś wspomniała o autach, ale spora misa paeli a la Valenciana przerwała rozmowę. Pułkownik wojskowy, podstarzały Charmeur, przypuścił atak do znakomitej pisarki niemieckiej wygnanej przez terror Hitlera. Znakomita pisarka broniła się w każdym razie mniej wytrwale niż regulares Storehonu. Pułkownik atakował zaś z większą energią niż jego czerwona tyraliera. Zjawił się i kieliszek anyżowego likieru. Otrzymaliśmy go tylko my dwoje i pułkownik. Szofer Niemiec i oficerzy nie dostąpili tego zaszczytu. Naraz odwołano jednego z oficerów do aparatu, potem drugiego, potem pułkownika. Pułkownik wrócił po chwili, jednocześnie zajechały jakieś auta. Na nas nie zwracano już uwagi. Pożegnano się, tak jakby to oni odjeżdżali. Ale z Ilzą tak się nie dało. — Jak to? A moje rzeczy dla Socorro Rojo? A nasze auto? — Państwo przecież mają auto — zdziwił się pułkownik. — Ale mieliśmy dostać ciężarówkę po rzeczy w Torrejon — upomniała się Ilza. — No tak — mówił pułkownik, czemuś zafrasowany. — No tak. Ale nie teraz. Nie teraz. Jutro. — O, jutro — zapewnił. — Dlaczego jutro? — Nie wiadomo, co może być jutro. — Dziś. Zaraz. — Nie mogę, madam. Pułkownik w czasie obiadu oświadczył był że do takich osób jak Ilza całe życie mówił madam. Ale ona, jeśli chce, może do niego mówić towarzyszu. Będzie to dlań zapewniał niezapomniane wspomnienie tej wojny. Jutro tak. Teraz, żeby móc jutro, on właśnie wyrusza na linię. Musi zdobyć na nowo Torrejon. Jak to zdobyć na nowo? Pułkownik już siadał do pierwszego auta. Nasz szofer był na tyle przytomny, że również podjechał autem Ilzy. Nakładając jakieś okulary od słońca, wojskowy wyjaśnił — Musieliśmy chwilowo opuścić hon. Jedziemy na linię. Auto ruszyło, ale i Ilza, która była sprytna, nie pytała dłużej. Po trzech autach komendy nadjechało nasze. Do jadącego przed nami wsiadł pomiędzy oficerów kucharz w kitlu i żołnierz wyglądający na ordynansa. Ale auta nie skręciły na drogę do Torrechon za autem pułkownika na czele pędziły w kierunku przeciwnym. Na Hetafe i Madryt. Od drogi dolatywała wzmożona i bardzo już wyraźna strzelanina. Obawiam się, że to z Mostoles trzeba ewakuować bety, powiedział szofer, któremu nie wiedzieć dlaczego zabiegi pościelowe Ilzy nie przypadły do gustu. Zgubiliśmy gdzieś auta sztabowe. Za to hetafe uległo ponownemu bombardowaniu. Pociski padły w hangar główny lotniska, koszary i ulice. Opowiedzieli nam o tym dwaj fotodziennikarze Niemcy, komuniści, którzy właśnie dokonali zdjęć. Wybierali się na drogę do Aranjuezu. Pojechaliśmy z nimi. Boczna droga łącząca dwa główne szlaki była opancerzona szeregiem wznoszonych na prędce okopów. Kilkadziesiąt wspaniałych betonowych schronów zamykało linię obronną. Przy skręcie na szosę Aranhuezką prowadził roboty pół Austriak, pół Czech Oficer z wojny światowej, gieniec na Syberii, komunista. Narzekał bardzo na opieszałość swych robotników. Byli to zresztą przeważnie urzędnicy biurowi, członkowie socjalizującego syndykatu zawodowego. Jedni z najpierwszych entuzjastów frontu ludowego, ale z biegiem, niedługim, czasu, bardzo ochłodzeni w zapałach. Austriak przykładał największą wagę do operacji piątego pułku grupy Listera, działającej właśnie na drodze do Aranjuez. Ponieważ znał i Ilzę i młodych fotografów, wygadał się, że tam właśnie są tanki rosyjskie i trwa walka o sesenię. On też pierwszy wyjaśnił z lekka, dlaczego ofensywa daje tak słabe rezultaty. Milicjanci, dobrzy w górach, nie umieją bić się w polu, okopywać się, ostrzeliwać z zalada bruzdy. Uważali, że tanki zrobią wszystko za nich i nie mogą jeszcze tego zrozumieć, że tank przełamuje tylko opór linii bojowej, ale zlikwidować ją zupełnie może tylko idąca za nim piechota. Ruszyliśmy autami na Pinto i Valdemoro. Za Valdemoro okazało się, że nasi towarzysze nie jadą za nami. Sunęliśmy dalszym odcinkiem szosy już blisko sesenii frontu. Nie było widać nikogo. Naraz, oglądając się za naszymi niemcami, Ilza zobaczyła daleki, daleki samolot lecący do hetafe, a więc z tyłu, ale niewątpliwie nieprzyjacielski. Rządowych nie spotykaliśmy prawie. Samolot skręcił nad naszą szosę. Musiał już być nad Pinto. Za chwilę będzie nad nami. Zaczęła się walna, choć szybka narada, co robić. Były dwa wyjścia. Jechać dalej, jak najszybciej drogą. Jeśli samolotowi nie zależało na ostrzelaniu nas, jeśli nie chciał się bawić, jak to bywało niekiedy w polowanie, wyjście było najlepsze. Szofer był gorąco za wyścigiem. Dać gazu i wiać, póki tamten daleko, choćby do Kartacheny. Jako posiadasz auta nie miał ochoty zostawić go w polu, a samemu, jak przeciwnie proponowała Ilza, zejść gdzieś do rowu i pokłaść się w burzanach. Auta nie dałoby się skryć tak dobrze i samolot mógłby je z łatwością poszpikować z karabinu maszynowego. Rozmowa szła w krótkich, urywanych zdaniach, ale różnica poglądów była jasna. Ilzie chodziło o własną skórę, Szoferowi jeszcze i o wóz. Z francuskiego, wobec tego, że nie wypowiedziałem się za żadnym planem i nie brałem udziału w dyskusji, przeszło się na niemiecki. Zerknięcie okienkiem pokazało, że samolot już zbliża się do Waldemoro. Szofer dał na własną rękę gazu. Ale Ilza pamiętała, że przed paroma dniami trzech dziennikarzy amerykańskich jadąc na oślep dostało się pod obstrzał włoskiego tanku i do niewoli nacjonalistów. Zaczęła więc protestować gwałtownie. Od kierownicy odpowiadano niemniej ostro. Nie była to dyskusja. Nie była to już ani wytworna francuszczyzna, ani kategoryczny niemiecki. Był to jakiś nerwowy, ujadliwy żargon. Auto mknęło po szosie. Warkot lotniczego motoru stawał się coraz bliższy. Naraz stało się coś, co na chwilę zdawało się sprawdzać ponure przepowiednie Ilzy. Z krzaków przy drodze wyskoczyło dwóch żołnierzy zagradzając drogę. Auto zatrzymało się gwałtownym strząsem. Z rowu podniosło się jeszcze kilkunastu żołnierzy, cała grupa. Szczęściem jeden z nich miał jakąś czerwoną oznakę. Nie byliśmy więc w niewoli. Żołnierzami dowodził młody podchorąży, który wyjaśnił położenie. Dalszy odcinek drogi jest chwilowo przecięty. Tam oto leży zestrzelone i spalone auto, którym wieziono na linię gazety. Biednego roznosiciela wydobyto z wozu przeszytego kulami, i wpół zwęglonego. Nad drogą pojawiła się kawaleria Maurów. i łączność z Randwezem będzie odnowiona, wstrzymano więc wypady na ten odcinek. Tymczasem jednak kryjmy się w pole. Nadlatywały nie jeden, ale dwa samoloty. Okrążenie Waldemoro, centrum operacyjnego, powstrzymało je w drodze. Teraz sunęły prosto naszą drogą. Auto zjechało bruzdami polnymi pod oliwki, Myśmy pokładli się na ściernisku i w krzakach rowu. Rozlewność, z jaką Ilza zdążyła już przywitać się z żołnierzami, gdy okazało się, że nie są to maurowie, zdołała jej zdobyć pewną swoistą popularność, pozbawioną zresztą większych oznak szacunku. Przeznaczono dla niej jednej najcenniejszy schowek, wybetonowany przewód pod szosą, tworzący tu coś pośredniego między małym mostkiem a wielkim otworem ściekowym. Samoloty zbliżały się szybko, ale niestety tułów Ilzy jedynie z trudem przeprowadził swą górną część przez otwór. Imponująca rozmiarami reszta uwięzła, mimo ryzyka sytuacji dość zabawnie w cembrowinie i sterczała jak korek z butelki. Żołnierze żywo i na wesoło zabrali się do energicznego wpychania i tej reszty. Pod chorąży, przyzwany piskliwymi protestami Ilzy, Ruszył zmniejszyć tę nadmierną gorliwość, ale tym razem samoloty były już nad nami. Pokładliśmy się szybko na ziemię. Leżałem na samym ściernisku, przykryty rozpostatym płaszczem mocno ścierniskowej barwy. Leżący obok żołnierz tłumaczył, że tu najlepiej, bo krzaki i pobliże drogi mogą najłatwiej ulec ostrzelaniu. Myśleliśmy, że nas ono ominie, bo oba samoloty zaczęły coś bombardować nieco dalej, minąwszy nas już. Później dowiedziałem się, że były to przynależne do Aranhuezu ustawione w dolinie Harama, baterie artylerii rządowej. Wbrew spodziewaniu zawróciły raz jeszcze i ostrzelały tamtą stronę drogi. W karoserii auta znalazły się trzy kule, zresztą nieszkodliwe zupełnie. Wgramoliliśmy się z powrotem. Szofer był zachmurzony, ale Ilza rozradowana, lekka zarumieniona i mówiąca o żołnierzach «C'est garçon». Przed odjazdem przyprowadzono rannego. Otrzymał postrzał w nogę. Utykał. Odwieźliśmy go do Waldemoro i dowiedzieliśmy się od niego, że rządowcy jeszcze raz odzyskali sesenię, ale że sytuacja jest ciężka. W Waldemoro Ilza postanowiła odwiedzić swego wielkiego przyjaciela, komendanta 5. Pułku Milicji Ludowych Listera. Poznałem go, był kiedyś przy objeździe frontu. Teraz dowiedziałem się, że mówi po rosyjsku. Kamieniarz zawodu, Galek pracował w Moskwie przy robotach kamieniarskich budowy kolejki podziemnej. W dawnej kwaterze gwardii cywilnej urządował teraz lister. Był to bardzo barczysty, ciemny i krępy robociarz noszący się z rosyjska. Przy kurtce skórzanej butach wisiał olbrzymi nagan i większy jeszcze nachaj. Mówiliśmy po rosyjsku i miałem wrażenie, że jestem mu sympatyczny. W pewnym momencie przeszedł na hiszpański i po chwili zapytał, czy dobrze władam tym językiem. Powiedziałem, że słabo, ale mogę się już dogadać. Lister zapytał wówczas, czy mam karnet. Nie rozumiałem, jaki karnet. Ilza wmieszała się do rozmowy. Wyjaśniła mi, że karnet oznacza tyle, co bilet partyjny partii komunistycznej. Listerowi zaś, że nie jestem komunistą. Uśmiechnąłem się, zaprzeczając. Lister popatrzył na mnie jeszcze, uśmiechnął się również, jakby o czymś myślał i powiedział A nie żałkoli? Pokaż to, a nie żałko, odpowiedziałem. I wtedy i później rozmawiałem jeszcze wiele z Listerem, miałem wrażenie, że sympatia jest obustronna. Co znaczyło zapytanie, Waldemoro nie powiedział mi nigdy. Być może chodziło o znalezienie jeszcze jednego tłumacza rosyjsko-hiszpańskiego, których tak bardzo wówczas właśnie brakowało. Wyszliśmy z kwatery po wczesnej kolacji, Ilza zawsze umiała tak praktycznie wykręcić, żeby w porze posiłku znaleźć się przy możliwie największej kwaterze. Była już noc wczesna i chłodna, zupełnie jesienna. Szukaliśmy naszego auta, gdy uderzył nas gwar przy szosie. To przyjechały od Pinto tanki sowieckie. Milicjanci otoczyli je ze wszystkich stron, krzycząc, Viva Russia! Viva Russia! Dotykając ich i poklepując, cisnąc się dookoła. Dwóch szczupłych... Ściśniętych w pasie wojskowych, w krągłych czapkach skórzanych, przeszło koło nas energicznym krokiem w kierunku kwatery Listera. Było zupełnie ciemno, ale wiedziałem, jak i Ilza, jak nasz szofer, że ci ludzie nie będą do Hiszpanie, że są to oficerowie sowieccy. Ciszba niesfornych milicjantów rozstępowała się przed nimi, uciszała, jakby prostowała na baczność. Byli tacy zupełnie różni od tego tłumu, Puebla i świata że widząc ich nie myślało się już o komunizmie. Myślało raczej o tym, że oto po raz pierwszy w historii kraj Iwana Kality przybył sprawować ład w kraju Don Kiszota z La Manczy. Wiedziałem już, że oni jedni wniosą tu to, czego rewolucja sama z siebie dać nie zdołała, że będą waregami przybyłymi z Czerwonej Północy na tych swych stalowych, pełznących po ziemi łodziach Wezwanymi do kraju, który pokłonił się teraz, jak ongiś ludzie z Dładogi, przed wikingiem Rurykiem i powiedział Ziemia nasza bogata i ludna, ale ładu, którego chcemy, w niej nie ma. Przyjdź i władaj. Załamanie Tego wieczoru jednak w Madrycie dostrzegliśmy pierwsze głębokie pęknięcia spokoju stolicy. Gazety donosiły jeszcze o wspaniałych postępach ofensywy, o minięciu Ilieskas, i zagrażaniu Toledo. Ale tego dnia w paru punktach miasta wybuchły tajemnicze pociski, o których nie wiedziano, czy pochodziły z jakichś niewidzialnych samolotów, grubych bert ustawionych o dziesiątki kilometrów, czy maszyn piekielnych. Organ rządowy podawał na pierwszej stronie wszystkie okoliczności śmierci generała Franco, pochodzące od naocznego świadka, który oglądał grób buntownika w Maroku. Cytowano nawet napis grobowca Wódz i męczennik. Niestety bójda, nawet jak na analfabetyczne, ślepo wierzące masy, była za wyraźna. Zresztą powtórzono ją już uprzednio dwa razy i Franco za każdym razem z martwych wstawał. Wiadomość, że Baleary już ostatecznie oddano Włochom, czego najlepszym dowodem jest rozpoczęcie na majorce budowy wielkiego Palace hotelu pod nazwą Roma, także nie wywołała dość głębokiego wrażenia. Dużo większe wywarła epidemia nocnych strzałów ulicznych buchająca w różnych punktach miasta. Mieszkańcy obchodzili zakaz pokazywania się w nocy na mieście. Milicja ludowa strzelała zaś bez pardonu i zalada ukazaniem się przechodnia. Nie pytano nawet o przepustki. Szczęściem noce były zupełnie czarne, a milicje strzelały licho. Niemniej budził nas po parę razy głos jakiegoś zapytania, potem strzał, jeden, drugi, trzeci... Coraz szybciej następujące po sobie. Słyszałem raz gwałtowny tupot kroków na naszej pustej zupełnie ulicy. Kroki oddzwaniały niesamowicie potężnym echem. Huk strzałów przygłuszał je na moment, ale zaraz potem słyszało się je znowu. Wreszcie strzały stały się dalsze, a kroki ucichły zupełnie. Ścigany przebiegł do jakiegoś dalszego rewiru. Może się ukrył, może padł. Mógł to być spokojny przechodzień, Mógł to być także konspirator. Strzelaniny nocne sprawiały wrażenie, że Madryt jest podminowany konspiracją. Konspiracja nacjonalistów działała zaś istotnie. Jednym z jej doskonałych chwytów było podrzucenie w samym holu hotelu Gran Bia kilkudziesięciu egzemplarzy organu socjalistów z artykułem, jaki posłanka do kortezów Margareta Nelken zamieściła w pierwszych tygodniach przewrotu. Artykuł zawierał rozważania na temat, czy należy oszczędzać kobiety burżuazyjne, żony bankierów, kupców, polityków prawicowych, ich córki i siostry, bezpośrednio niewinne zbrodni mężów. Z wielkim nakładem argumentacji czerwona posłanka dowodziła, że należy się tu wyzbyć wszelkich skrupułów. Nie są to właściwie kobiety, pisała dosłownie Nelken. Są to zwierzątka luksusowe, samiczki do igraszki rozbudzające systematycznie w swych mężach najgorsze instynkta użycia, a więc zysków, a więc z kolei ucisku masy robotniczej. Ich sny o autach, drogich futrach i Paryżu odbijają się suchotami waszych żon, a rachityzmem waszych zagłodzonych dzieci. Nie można było odmówić pani Nelken zdolności dialektycznych ani talentów argumentowania. W jej pojmowaniu jednak zbiry policyjne, które zamordowały Calvas Otelo, popełniły wielką pomyłkę, pozostawiając przy życiu jego żonę. Na wytłumaczenie winy zbirów należy powiedzieć, że artykuł Nelken ukazał się po zamordowaniu Calvasotelo. Ponieważ przyszedł on w okresie późniejszych, najbardziej rozpasanych samosądów, przeto należy mieć nadzieję, że wywarł pożądany przez autorkę efekt. Może Cobo Sanchez czytał jej sądy. Niestety efekt, jaki ów artykuł, rozrzucony wśród obcych dziennikarzy wywarł z mej pamięci był zgoła odmienny paru anglosasów zapytało wydział prasowy ministerstwa stanu o wyjaśnienie poszliśmy też nabyć więcej tych egzemplarzy po to tylko by stwierdzić autentyczność podrzuconego numeru nie ulegała ona najmniejszym wątpliwościom zasadniczo ministerstwo ani redakcja nie wypierały się artykułu ministerstwo było tylko nieco zakłopotane Wyjaśniało, że nie ukazał on się teraz, ale przed paroma tygodniami, że Margareta Nelken jest kobietą, że posiada dużą indywidualność literacką, że należy do Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela, że w epoce Hill Roblesa prowadziła wspaniałą kampanię o humanitarność więziennictwa, że jest pacyfistką. Tępi anglosasi otwierali szeroko oczy i usta i prosili, żeby im to raz jeszcze powtórzyć że nie zrozumieli, że jak? Powtarzano im wszystkim i każdemu z osobna te szczególne okoliczności łagodzące. Ja nie bardzo rozumiem ten kraj, ich pacyfizm, humanitaryzm, mówił mi potem pewien Anglik. Takie katolickie kraje to widać coś innego. Ale pan jest katolik i pan jest ze wschodu, a mistrz Nelken pochodzi ze starej polsko-rosyjskiej rodziny. Może pan to lepiej rozumie. Istotnie mistrz Nelken opowiadała, że jej rodzina pochodzi z byłego zaboru rosyjskiego, że posiada jeszcze krewnych w Warszawie i Odessie. Anglicy w ogóle byli tępi wobec błyskotliwej umysłowości propagandy wydziału prasowego. Możemy panów zapewnić, mówiono nam zawsze w tym wydziale, że ilość codziennych zaginionych w Madrycie czy Barcelonie jest mniejsza od ilości zranionych w ruchu kołowym Londynu czy Nowego Jorku. Błyskotliwy argument trafiał do przekonania wielu Francuzom, ale żadnego Anglika. Yes, yes, przytakiwały humanitarne stare ladies. I gruby Amerykanin z Hearsta. Ale u nas ludzi przejeżdża się przypadkiem i za to płaci się dziesięć tysięcy dolarów i więcej. A tu ludzi chyba nie zastrzelono przypadkiem. No i nie płaci się nic za to. Ciężka praca z Anglikami, opowiadał mi tłumacz. Tacy niepojętni. Zdawało się, że jako protestanci nie powinni się kłopotać o kościoły. Zawsze im opowiadamy o wszystkich zbrodniach Kleru. Oni kiwają głowami, wołają o, o, a potem zawsze swoje. No, oczywiste, okropnie. Ale tak zaraz zabić wszystkich? Propaganda miała wielkie trudności z tymi ludźmi. I nawet wielki talent pani Nelken zadania jej nie ułatwił. Odbył się wielki meeting, na którym zapowiedziano, że władze zostaną w Madrycie aż do końca. Niemniej prezydent Republiki wyjechał z miasta na zajutrz i nie oparł się aż w Barcelonie. Natomiast każde zjawienie się Largo Caballero przyjmowane było prawdziwymi, głębokimi owacjami tłumu. Ten człowiek nie był ambitnym bufonem władzy, historyonem literackim. Dziś po odjeździe Azani sytuacja stała się o tyle jasna, że on już jeden reprezentował naprawdę władzę państwa i rewolucję. Pozostała też Dolores i Baruri, pasjonaria – Najstraszniejszą kobietę rewolucji poznałem w dwa dni później, w najdziwniejszych zapewne warunkach, w niezwykle teatralnym miejscu. Już nie było mowy o Torrechon czy o Sesenii. Sztab Listera był nie w Valdemoro, nie w Pinto, ale u podnóża Góry Aniołów, tuż pod Madrytem. Od czterech dni co dzień widziałem tego pułkownika-robociarza. Jego armia, najlepsza z tych, co walczyły o Madryt, rozlatywała się w ręku, darła wstrzępy uciekinierów, Załamywała. Ludzie przecież nie byli żołnierzami, nie chcieli tej ani żadnej wojny. Myśleli, że walka na barykadach zakończy wszystko. A oto okazało się, że rewolucja to cała wojna, to tanki i samoloty, Maurowie i artyleria. Gdy okazało się, że nawet owa masa tanków rosyjskich rzuconych na front nie przełamała tamtych, że wystarczyła na dwudniowe zahamowanie naporu, który potem przewalił się poprzez rosyjską przegrodę, gdy zobaczono tanki rosyjskie uwięzłe w gruzach seseni, spalone naftą i wzięte do niewoli, załamał się ostatek energii rewolucyjnej. Właśnie na tle tego wszystkiego tym wspanialej rysował się Lister. Dziennikarz, który był na froncie, sam kulił się na liniach bojowych, miał świst kul w uszach i czuł lęk, gdy z hukiem motorów przelatywały wielkie myszogłowy kapronich. Nie będzie miało za złe tym ludziom, że nie dotrzymali w polu. Może mieć tylko podziw dla wodzów, którzy tych ludzi wstrzymywali w ucieczce. Lister w tych dniach sprawiał wrażenie człowieka, który zaparł się w sobie. Opanował. Powiedział, że nie będzie reagować na nic, że odstępować będzie tylko krok po kroku. Ten kamieniarz odstępował z kamiennym uporem. Po kamieniarsku wygładzał każdą werwę w linii bojowej. Myślę, że nie darmo nosił pasa swój nagan i nie na pokaz ten rewolucyjny komandir, Paradował z Nachajem Ekonomskim. Ponieważ jego odcinek frontu odstępował najpowolniej, więc dziennikarze ściągali na te najciekawsze pozycje. Czy piąty pułk wytrwa? Przybywszy rano do Listera z panną Jeziorańską i starszym publicystą Szwajcarem Hauserem, zebrałem informację o przedmym z nim część linii, gdy nadjechało kilka innych samochodów. Lister polecił mi powtórzyć, co słyszałem.